Jak możesz nic nie widzieć? Jak mi zabier na wszystko Nie widzę na to. Jest, Przecież to jest twój najlepszy sąsiad. No pewnie. Zawsze po bułki Tak? Pobułki? Ja tu bardziej Właśnie. do biedronki. Gdzie? No do biedronki. Co? No do biedronki. Ty pomóż mi dojść. No dupy ci nie nastawię. No. Jaką ci pomógł dojść? Ty tu może pierw wstań, co? Gdzie? No, na nogi. Wstań, stani, i ja cię prowadzę. Bardzo trudna koncepcja. Ty Sprawdź, ty w ogóle chyba nie chcesz na dworze, na, na bo <śmiech> jak ci brzęczy ten telefon. Bo mi coś tu piszą, bo ja nie mogę odczytać. Nie chce. i co ja mam to zrobić Robku, się to wyjdź za dwóch, do mamy, żeby ciebie przyjechała Och, no to jeszcze cię, jeszcze cię okradną z majątku na Ale dewie. to co ten... Sprite, bo ci taka zabiorą my ci, daj. No jak to, co? Napiszę raporta. <śmiech> <i>. Skargę napiszesz? <śmiech> co? Napiszesz skargę? No pewnie, że daj. no Już nie będą ci czytać, a okraść, no co ty? A co i że tak? Co Co ty mluís? Moč víšte. Haló? Haló? Mám děro. Mám Co ti que grow? Enfim, Alô? Você Ой, я не могу увидеть. Да измельчан уже я первый. Найти